Mnie się to podoba. Mnie się to bardzo podoba. Ja chętnie y, mógłbym jeszcze jedną piosenkę zaśpiewać. Y, Dla Tuska flaga ruska. Dla Tuska flaga ruska. Dla Tuska flaga ruska. Dla Tuska flaga ruska. Ja chętnie Dla Tuska, mogę zaśpiewać. Flaga Flaga ruska, latuska, flaga rusa, latuska, flaga rusa, latuska, flaga rusa, flaga ruska. To Radia Maria, jechać i uczyć kultury. Chcą autografy. Pan Andrzej, Techno. Techno. TECHNO Nie jesteś Polakajem! Pan Andrzej TECHNO TECHNO TECHNO To są szmaciarze dziade. To Radia Maria! TECHNO TECHNO TECHNO, Techno. Nie jesteś Polakajem Pan Andrzej Techno. TECHNO TECHNO TECHNO To są szmaciarze dziadek! Dla Tuska flaga ruska Dla Tuska flaga ruska i młodzi przychodzą, tu oczywiście przychodzą. Latuska flaga ruska, latuska flaga ruska. I młodzi przychodzą. I można by było jeszcze dalej kontynuować e, nagrania Technohaus. Latuska flaga ruska, latuska flaga ruska, latuska flaga ruska, latuska flaga ludzka, flaga ruska, latuska flaga ruska, latuska flaga ruska. Maria jecha cię uczyć kultury! Latuska flaga, Latuska, flaga Latuska, flaga ruska Latuska, flaga ruska Latuska, flaga ruska Latuska, flaga ruska Latuska, flaga ruska Latuska, flaga ruska I można by było jeszcze dalej kontynuować e, nagrania Mam nadzieję, że jakiś, e, jakaś wytwórnia płytowa Mogłaby się tym zainteresować Ja chętnie bym zaśpiewał